Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym kombinacie. Dzisiaj mam dla was podcast, którym mam nadzieję rozpocząć taką bardziej długoterminową serię, w której będę omawiał seriale, które oglądam. Seriale, które oglądam albo takie, które planuję oglądać, albo takie, które zacząłem oglądać, ale z tych czy innych powodów przestałem. I mi pomysł na ten podcast chodził już od bardzo dawna po głowie, bo ja oglądam bardzo dużo seriali. Lepsze, gorsze, bardzo złe, bardzo dobre i tak dalej. I bardzo często chciałem zrobić o tym czy innym serialu kombinat, ale zanim przysiadłem do notatek, zanim ogarnąłem temat, yy... To, to już się robił jakiś tam odstęp czasu, ja już obejrzałem kilka innych seriali, o których też chciałem coś powiedzieć, więc tamten pomysł już porzucałem i tak dalej, i tak dalej. I to, co dzisiaj mam zamiar nagrać, jest z założenia zupełnie inne. Ja nie zrobiłem sobie żadnych notatek. Siedzę przed otwartym kalendarzem online, który używam już jakieś pewnie z 10 lat, no i w którym widzę, mam rozpiskę całą serialową, co oglądałem przez te wakacje, zaznaczone odcinki, które obejrzałem, odznaczone, których jeszcze nie widziałem i tak dalej. I założeniem tego jest, by powiedzieć w kilku zdaniach o każdym serialu. Ja o niektórych z nich nagram jeszcze osobne podcasty gdzie indziej i tam będzie już dokładniejsza analiza, dokładne omówienie i wgłębianie się w temat, a założeniem tego cyklu podcastów jest by powiedzieć tak jakbym pisał na forum no, w kilku zdaniach, co mi się podobało, co mi się nie podobało czy będę oglądał dalej, czy nie będę, wszystko jeżeli ktoś będzie chciał wejść w głębszą dyskusję to od tego są komentarze i tak, w te wakacje obejrzałem naprawdę bardzo dużo seriali. Przynajmniej bieżących seriali bardzo dużo, bo ja w wakacje zwykle y, mam tam jakąś swoją rozpiskę, ale wakacje to jest dla mnie taki okres, gdzie ja sobie lubię nadrobić rzeczy, na które nie miałem wcześniej czasu. I czasami są to gigantyczne maratony, wiecie, całych długich seriali. Jak, jak, jak przysiądę do, do czegoś takiego, jak się wciągnę, to, to oglądam po ileś tam odcinków dziennie i zwyczajnie nie chcę mi się na te bieżące poświęcać czasu. I bardzo często to jest tak, że jak... Yy, te wakacyjne to są zwykle krótkie seriale, no, że jak one się skończą, to no to po prostu wykreślam je z listy, już do nich nie wracam. Tak miałem w zeszłe wakacje bodajże. The Strain, Helix, ten z Hailberry, nie pamiętam tytułu, też taki science fiction. Je wszystkie zacząłem oglądać, ale po jednym odcinku, po jednym, może dwa i nic nie obejrzałem z bieżących seriali w zeszłe wakacje. Nawet te, które oglądam w ciągu, bo jest kilka takich seriali, które już tam ileś sezonów lecą, to i tak je nadrobiłem dużo, dużo później. W wakacje nie ruszyłem w zeszłym roku nic, natomiast w tym roku obejrzałem w zasadzie wszystko, co miałem zaplanowane, a jest tego średnio po jednym serialu dziennie. Czyli myślę, że jest to y, niezły wynik, biorąc pod uwagę, że kilka rzeczy jeszcze nadrobiłem. Y, zakończyłem kilka seriali z, z normalnego sezonu, je, jesienno-wiosennego. Plus no, miałem kilka takich maratonów powtórkowych. Znów siadłem do Prison Break'a, gdy padła decyzja, że serial ma być reaktywowany. Obejrzałem sobie pierwszy sezon, drugi zacząłem. Na razie na razie odpuściłem. Znaczy, nie to, że odpuściłem, co po prostu yy, zwolniłem tempo. No, rozbiję to sobie w czasie. Ten serial mam zamiar od, odświeżyć sobie w całości. Jechałem bardzo ostro z herousami, bo herousi jak to teraz jest modne, zostali wskrzeszeni i we wrześniu Rusza serial Heroes Reborn, no i jestem tam, jestem jakoś tak na piątym odcinku czwartego sezonu, także pewnie się wyrobię, a, ale no w te wakacje był to dość mocny maraton Heroesów, no i jadę z Grimem. Grim to jest serial, który ja zacząłem oglądać, gdy leciał na bieżąco, ale później sobie odpuściłem. I mi się on ogólnie podobał, ja lubię tego typu seriale i słyszałem same dobre opinie, z każdym sezonem coraz lepsze opinie i ciągle chciałem do tego wrócić, ale, ale no, robiły się coraz większe zaległości. A, a pierwszy sezon miałem obejrzany, także chciałem zacząć od drugiego, z tym, że no jak usiadłem w te wakacje i sobie włączyłem początek drugiego, to kompletnie nie kumałem o co chodzi, mimo że ten serial nie ma jakiejś, przynajmniej na tym etapie, nie ma jakiejś wyszukanej mitologii, no ale stwierdziłem, że, że zacznę od początku, pomimo że to są te długie sezony, dwudziestopra odcinkowe, ale to był okres, gdzie rozsyłałem podania do pracy drogą elektroniczną, więc robiłem taką mechaniczną robotę, która nie wymaga jakoś wiele myślenia ode mnie. Więc sobie z lektorem puściłem na telewizji i w zasadzie w dwa, trzy, no, no dwa może przesadzam, ale w trzy, cztery dni obejrzałem cały sezon i jestem teraz w trakcie drugiego, także to jest też taka kolejna powtórka. Odpuściłem najprawdopodobniej dawno, dawno temu, bo to są takie dwa seriale, które ja zawsze zestawiałem ze sobą, Green i dawno, dawno temu. I, i U mnie to była podobna sytuacja no, Oba zacząłem, oba mi się podobały i, I ciągle miałem gdzieś tam plecy Ciągle zaległości I, i dawno temu tak zbliżałem się Żeby być na bieżąco Ale już chyba nie będę tego oglądał Bo, bo jakoś mnie do tego kompletnie nie ciągnie Okej, okay, ale e, z bieżących seriali No to tak, tydzień zaczynał się Od Falling Skies Czyli po polsku Wrogie Niebo To był finałowy sezon To był piąty sezon finałowy ja ten serial oglądam od początku, z tym że no prawie zawsze miałem coś takiego, że zaczynałem sezon, nie kończyłem go i po roku, gdy miał się zacząć kolejny sezon, to ja szybko nadrabiałem, szybko tam jechałem, żeby, żeby być na bieżąco. Tak miałem z pierwszym, zacząłem, obejrzałem kilka odcinków, bardzo mi się spodobało, ale nie wiem, dlaczego nie oglądałem dalej. No i minął rok, miał się zacząć drugi sezon, no to ja tam jazda, nie? To, to są krótkie sezony, po 10 odcinków, poprzedni miał chyba 12 albo 13. Więc zakończyłem, zaczął się drugi sezon, obejrzałem pierwszy odcinek, obejrzałem drugi, pff, znów nie oglądałem przez rok i znów ma się zacząć trzeci, więc ja tam jazda, jadę z tym Drugim sezonem, żeby go skończyć. Trzeci chyba jako jedyny obejrzałem na bieżąco odcinek po odcinku, a potem miałem dwuletnią przerwę, bo czwartego nawet chyba nie zacząłem. Nie, pierwsze dwa odcinki widziałem na bieżąco, czyli identyczna sytuacja. A potem nie oglądałem, ale nasłuchałem się, naczytałem się w necie tak koszmarnych opinii na temat tego se sezonu yy, od znajomych, że jakoś tak nawet nie miałem sił przysiąść do niego. I teraz, jak ten piąty sezon się zaczął, no już, już, już leciał. Już leciały pierwsze odcinki. się zastanawiałem, no bo mówię, kurde, no cały czwarty mam do nadrobienia, a ponoć jest kiepski. Ale no człowiek nie po to poświęcił tyle lat na serial, żeby nie kończyć, że jak zostały ten, ten jeden sezon, te dziesięć odcinków, to jednak warto by było to obejrzeć do końca. Szczególnie, że ten serial, no do pewnego momentu naprawdę mi się bardzo podobał. To jest, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to jest... To jest takie <głos》>, kosmiczne The Walking Dead, y, czyli, y, czyli obserwujemy świat po inwazji obcych i mamy jakieś tam niedobitki, grupki niedobitków y, na Ziemi, którzy walczą z różnymi rasami obcych. I to jest właśnie na tej podobnej zasadzie, to jest takie y, już ileś po, my, my, my nie widzimy, widz nie ogląda apokalipsy, widz nie ogląda tej inwazji, inwazji obcych, tylko od razu jesteśmy wrzuceni w świat już opanowany przez obcych i mamy jakieś tam ruch oporu, jakieś, jakieś grupki walczących. Taki właśnie brudny serial, no jak dla mnie bardzo fajna rzecz na starcie, przy czym w pewnym momencie tam zaczęło się wiadomo jak to, ten, ten serial w ogóle zadziwiające było dla mnie to, że on się tak długo utrzymuje na antenie. Bo on jednak nie miał chyba jakichś szalenie dobrych opinii, a oglądalność chyba też jakaś, jakaś rekordowa nie była. A on rok rocznie był jednak przedłużany o kolejny sezon i piąty sezon był zapowiedziany, już, już na etapie zapowiedzi było powiedziane, że będzie finałowym, czyli serial dostał coś, co nie każdy serial dostanie, do, do, dostaje. No z góry e, miał zaplanowane, znaczy nie z góry, no ale na rok przed e, finałem, przed ostatnim piątym sezonem, było zapowiedziane, że będzie to finałowy, czyli serial zostanie zakończony. E, już został, przy czym ja go do końca jeszcze nie obejrzałem. E, Czwarty sezon, który powtórzyłem sobie przed wakacjami, na początku wakacji, był rzeczywiście koszmarny. Był rzeczywiście koszmarny. Od początku w zasadzie, w zasadzie jakoś od pierwszego odcinka zmienia się wszystko. Dochodzą kretyńskie pomysły. Na pierwszy plan zostaje wysunięty wątek córki głównego bohatera, która jest w połowie kosmitką i twórcy silą się trochę na taki mistycyzm. Trochę chcą zrobić coś w stylu Battlestar Galactica, mam wrażenie, ale to bardzo, bardzo nie wychodzi. I im bliżej końca, tym to jest coraz głupsze. A, a już ostatni lot wybranych bohaterów, naszych partyzantów, lot nieznanym statkiem kosmicznym zakopanym pod ziemią na księżyc, żeby zniszczyć bazę kosmitów, no to już jest szczyt kretynizmów, jakie w tym serialu doświadczyliśmy. Mam nadzieję, że szczyt no, w piątym jeszcze chyba nie przebili. Wrzucanie karteczek przez tych ludzi, wszystkich biednych, takich, wiecie, brudnych i potem losowanie, kto poleci na Księżyc wysadzić bazę. Yy, piąty sezon, ja obejrzałem sześć odcinków. Nie ukrywam, że nie oglądam dlatego, bo, bo nasi kochani tłumacze z grupy Hatak przestali tłumaczyć. Nie wiem dlaczego, nie interesowałem się tym w zasadzie, bo ten serial też nadrabiałem. Ja wczoraj obejrzałem chyba cztery odcinki, także, także jeszcze niedawno miał, miałem go mocno w plecy. Zostały mi cztery do końca i nie mam aż takiego parcia na ten serial, by oglądać go bez napisów. Także ja sobie poczekam, czy to będzie miesiąc, dwa, czy, czy nawet pół roku, kiedy chłopaki, czy tam dziewczyny, kto nie, nie pamiętam kto to tłumaczy, kiedy się za to zabiorą i to zrobią, to ja sobie wtedy przysiądę i na spokojnie skończę ten serial. Chyba, że wcześniej poleci w naszej telewizji, ale to pewnie jeszcze trochę potrwa, zanim on u nas poleci. Okej, okay. no to po Falling Skies kolejny dzień miałem wolny, a dalej leciał Scream, Krzyk. Serial od MTV, o którym nie chcę za dużo mówić, bo o krzykach na pewno nagramy z Szymasem jakiś osobny podcast. Nie wiem, czy będę mówił o filmowych, ale o serialu na pewno z przyjemnością powiem. Ja jestem ogromnym fanem całej serii. Jestem po prostu mega fanem krzyku. Ja w ogóle bardzo lubię slashery. Nawet te z niższej półki. Ale krzyk jest dla mnie w ogóle... <tost> to jest w ogóle inna liga. Kocham te filmy. I na etapie zapowiedzi, na etapie zapowiedzi serialowego krzyku obawiałem się bardzo tego, co tutaj zobaczymy. Gdy wyszło na jaw, że serialem zajmie się stacja MTV, no to obawiałem się podwójnie, albo i potrójnie. No, nie wróżyłem tutaj nic dobrego, a jednak no, jest to marka. Marka, która jest, była jakoś sygnowana nawet nazwiskiem USA Cravena, który był tutaj producentem. Także... Miałem nadzieję, że to jednak coś z tego wyjdzie. No, no światełko w tunelu, światełko nadziei było takie, że jednak twórcy umieją bawić się konwencją, że twórcy umieją wykorzystać medium, dla jakiego powstaje dany krzyk. Czy też... Mm, rodzaj filmu, jakim jest dany krzyk. Jeżeli był to sequel, no to to, to nie było tylko tak, że ten krzyk jest sequelem, ale, ale wszelkie reguły sequela przewijały się też yy, w fabule tego filmu i tak dalej. Krzyk czwarty był, był takim Skrzyżowaniem reboota, z remake'em z powrotem po latach, z, z tą modą powracania po latach do starych serii. I to wszystko zostało wyśmiane i całkiem nieźle zarysowane w fabule filmu. No to skoro tutaj mamy serial, to można by też tak przypuszczać, że, że no, krzyku na, wieloodcinkowego krzyku jeszcze nie było. Krzyku na ekranie telewizji yy, w serialu nie mieliśmy, więc można przypuszczać, że wykorzystają to. I akurat ten element y, może nie do końca został wykorzystany. Znaczy, to znaczy, to jest poruszone, slasher a serial, to jest poruszone w rozmowach między bohaterami, ale nie przewija się jakoś nagminnie. Przy czym sam krzyk zaskoczył mnie bardzo, bardzo pozytywnie. Pierwszy odcinek, pomimo, że wiedziałem jakie oczekiwania mam mieć od tego serialu pierwszy odcinek, ja po pierwszym odcinku byłem na nie skrzyżowanie Beverly Hills 9210 ze Slasherem z, z miałem wrażenie nachalnie wciskanymi takimi motywami horrorowymi w stylu Piątku XIII z retrospekcjami, z nachalnie wciśniętym jakimś, jakąś urban legend jakąś legendą miejską o, o jakimś dawnym mordercy to wszystko jakoś tak niespójnie miałem wrażenie splecione ze sobą i po pierwszym odcinku byłem naprawdę na niej, ja nawet chciałem nagrać kombinat po pierwszym odcinku, takie moje pierwsze wrażenie o krzyku, a później o całym serialu pogadać już w Negropolitanie Uczy masa, ale z każdym kolejnym odcinkiem ja kupowałem coraz bardziej ten serial, on kupował mnie, on coraz bardziej mnie, no, nawet już je tego słowa zachwycał. Ja uważam, że to była świetna produkcja On, Oczywiście, no, momentami tam było więcej yy, młodzieżowej, yy, młodzieżowych problemów Na poziomie Beverly Hills 90 niż horroru Ale uważam, że ten serial został zrobiony świetnie A im dalej w las, tym jest coraz lepiej Natomiast finałowy odcinek to jest po prostu dla mnie perełka To jest, To jest niczym oryginalny krzyk to, to to jest dość mocno, dość mocno powiedziane, T, ten serial poziomem jednak odstaje oczywiście od, od filmowej serii, ale chodzi o to, że ilość nawiązań, ilość scen robionych na tej samej zasadzie, ilość e, takiej zabawy w cytaty, w, w odwrotne cytaty, w, w jakieś, jakieś nawet wyśmiewanie niektórych motywów, tego jest tyle, nie tylko w całym serialu, ale w finale tego jest tyle, że, że to po prostu czapki z głów. Trochę przewidywalny morderca, chociaż ostateczny twist jest nieprzewidywalny. Wiadomo, że będzie drugi sezon i drugi sezon, no już teraz to budzi duże dyskusje. Także to już jest już jest jakiś sukces, no skoro się o tym dyskutuje, czego będzie dotyczył. Bo początkowo wszyscy stawiali, że to będzie coś na zasadzie filmowych krzyków. Czyli tutaj sprawa rozwiązana. Teraz na przykład byli w liceum, no to w następnym sezonie już będą na studiach i tak dalej. nie? I inny morderca. A tutaj, to znaczy sprawa jest rozwiązana w krzyku, ale gdzieś tam widać, jest takie coś zrobione, że, że to się będzie ciągnąć, że to będzie dalej, jak to będzie zrobione, Pff, nie mam pojęcia natomiast więcej o krzyku nie chcę tutaj mówić, bo tak jak powiedziałem ja do tego jeszcze wrócę serial bardzo mi się podobał i, i to był jeden z dwóch seriali w te wakacje które oglądałem od razu jak się tylko pojawił odcinek a, a niewiele mam takich seriali, żebym, żebym nawet tygodnia zaległości sobie nie zrobił, pojawiał się odcinek, ja go od razu oglądałem Także to już coś świadczy, że to, to, to, to już dobrze mówi o serialu. I drugim takim serialem była produkcja, która leciała następnego dnia, czyli Mister Robot. Przy czym Mister Robot ja nie zacząłem oglądać od początku. Ja o tym serialu wcześniej nie słyszałem nic na etapie zapowiedzi. Nie wiem, jakim cudem mnie to minęło, bo o nim było bardzo głośno. I dopiero jak zaczął lecieć, to, no to mega pozytywne opinie w internecie przy czym nadal kompletnie nie miałem pojęcia o czym to jest, bo się nie zagłębiałem, nie wczytywałem, nie obchodziło mnie to. Nie miałem zamiaru dorzucać sobie kolejnego serialu do rozpiski i dopiero gdzieś tak na etapie piątego odcinka oglądałem jakiś film na kanale Jakby Nie Patrzeć, bardzo dobrym kanale YouTubeowym o serialach. Przy okazji zbierałem pieniądze na Polak Potrafi, ale chyba jak poleci ten odcinek to już będzie po zbiórce, także... Znaczy, no ja mam nadzieję, że im się uda, bo ja rozumiem bardzo ludzi, którzy mają problem ze sprzętem, bo sam taki mam ciągle, ale nieważne, nieważne. Przypadkiem obejrzałem jakiś filmik od nich i chyba zupełnie przypadkiem mi przeskoczyło na, na filmik 10 rzeczy, które powinniście wiedzieć o Mister Robot, czy coś w ten deseń, coś w tym stylu, to teraz nie sprawdzę i sobie obejrzałem ten, no akurat siedziałem włączone, było leciało, no to obejrzałem sobie całe i cholernie mnie to zaciekawiło no bardzo mi się spodobało to co zobaczyłem w tym filmiku, no to ściągnąłem pierwszy odcinek i już od pierwszego odcinka byłem kupiony to też nie zawsze się zdarza z serialem ja często muszę się przemęczyć jeden, dwa odcinki czasami nawet dużo, dużo ja zwykle, po, po, zwykle jak nie zaskoczy po jednym, dwóch czy trzech to przerywam ale czasem, czasem chcę sprawdzić czy jak to będzie dalej oglądało i, i, i, i czasem to trochę trwa zanim mnie zaskoczy. A tu zaskoczyło od pierwszego odcinka. No i tak ci mnie trzymało do końca. O te, te pięć zaległych obejrzałem tak chyba, nie wiem, w dwa dni i później każdy kolejny już oglądałem od razu po premierze, podobnie jak z krzykiem. Przy czym, jak miałbym wam streścić ten serial, to tak jest ciężko. Bo to jest... Yy... To jest o hakerze, o hakerze bardzo nieprzystosowanym do, do, do świata, który go otacza do rzeczywistości. E, najprawdopodobniej, no, o kurde, no, ciężko mówić też o tym, żeby jakimś spoilerem przypadkiem nie trzasnąć. E, od początku wiadomo, że z naszym bohaterem coś jest nie tak. I on zwraca się do nas, on tworzy sobie taki jakiegoś takiego słuchacza, którym jesteśmy my i on, on nam opowiada. My widzimy bardzo duże rzeczy, prawie cały serial z jego perspektywy i wszystko co on widzi dziwnego, nawet, nawet są, są teorie, że wiele rzeczy niechronologicznie widzimy, bo jemu to się w głowie nie tak układa. On na przykład nazywa, on walczy z taką korporacją e ale nazywa ją e Evil Corp i jeśli widzimy z jego punktu widzenia, to każdy inny też używa tej nazwy e Evil Corp. Na wszystkich komputerach wszędzie jest nazwa e Evil, bo widzimy to jego oczami, gdzie on nam mówi, że on to widzi tylko tak. I właśnie cały świat widzimy stworzony y, przez niego, w jego głowie. Jest bardzo dziwne kadrowanie. Na przykład duże rzeczy dzieje się na boku ekranu, a dwie trzecie pozostałe to jest pusta przestrzeń. Y, I to, to ogólnie nie razi. Y, przy czym czasami to jest aż. aż czasami to jest bardzo nachalne. W, w, ze dwie, trzy sceny takie pamiętam, że naprawdę to się mocno rzuca o wocze, bo kadrowanie właśnie jest takie, takie boczne, tak jak powiedziałem, i bardzo często od dołu. Także nie widzimy w linii ludzi, tylko w większości scen widać sufit. Przy czym naprawdę, oglądając ten serial, to nie jest tak, że to nam cały czas gdzieś nie pasuje. To Odpływamy. Kupujemy tę całą dziwność wizualną w całości, od razu. No mówię, kilka jest takich scen, że naprawdę głowa rozmówcy jest w narożniku i, i nawet tułowia nie widzimy, tylko go trzy i w górę, a, a tutaj jakąś całą wielką przestrzeń i takie na przykład, wiecie, zmiany. Jeden bohater, drugi, jeden drugi, jeden drugi i ten jest w lewym dolnym narożniku, a ten w prawym dolnym. I, i to, to kilka razy to jest aż, aż skrajnie zrobione, ale naprawdę wizualnie ten serial jest perfekcyjny i fabularnie, fabularnie również. To jest świetna rzecz. Przy czym to ta sama bolączka co w, w wielu serialach. To była rzecz zaplanowana na jeden sezon. Przy czym pierwszy odcinek został chyba udostępniony gdzieś tam za darmo w internecie. I to, to chyba było tak, że ogromna ilość użytkowników pobrała go z legalnych źródeł. On już stał się sukcesem jeszcze zanim poleciał w telewizji i, i ostatecznie no, automatycznie przyklepany został drugi sezon. I ja trochę się obawiam, że to zepsuje ten serial, bo... Mm, znaczy, ja bym musiał jeszcze raz obejrzeć ten serial, tak naprawdę, bo podobno to jest tego typu produkcja, która oglądana drugi raz, a najlepiej oglądana drugi raz w ciągu, nie tydzień po tygodniu, tylko odcinek po odcinku, zyskuje jeszcze bardziej, bo układa ci się wiele rzeczy w głowie. Natomiast ja finał obejrzałem, gdy byłem bardzo, naprawdę bardzo zmęczony. To był środek tygodnia, pracującego już tygodnia, bo finał był przełożony na wrzesień. I ja byłem zmęczony już czekając na napisy. Te napisy pojawiły się tam jakoś tam 22.40, to ja już w tej walczyłem ze snem i włączając ten odcinek, no, to zmęczenie mogło mi odebrać trochę przyjemności z serialu, bo to nie jest tego typu serial, który powinno się oglądać w, no, w takim stanie. I ja ten finał oceniam słabo. Kurczę, no ten finał naprawdę mi się podobał średnio w porównaniu do całego serialu. I szczerze to nie widzę za bardzo drugiego sezonu. Nie mam pojęcia, co, jak ten serial ma się dalej toczyć, bo, bo ten pierwszy miał jednak. No. To widać, że to jest zaplanowane na, na jeden sezon. To ma zamkniętą historię, to ma tajemnicę, która się jakoś rozwiązuje. I, i teraz nie wiem, co będzie w drugim sezonie. I trochę się tego obawiam, bo, bo, bo już właśnie po finałowym odcinku miałem wrażenie, że to powinno się tutaj zamknąć, a to pozostaje otwarte. Yy, ciężko mi mówić o tym serialu, jak chcecie coś sobie więcej się dowiedzieć to poszukajcie w necie, ale tak ogólnie yy, polecam, naprawdę polecam. Z tych wszystkich, które oglądałem w te wakacje, to jest na pewno najbardziej ambitna, najlepsza i najlepiej wykonana, bo ona nie tylko pod względem wizualnym, ale też e, wiecie, rzeczy, których, których ja nie zauważę, ale ludzie, którzy znają się na komputerach i znają się na tym, co, co się dzieje tutaj na ekranie, no to chwalą bardzo. Także to jest też bardzo dopracowany serial i, i naprawdę warto poświęcić mu te 10 odcinków. Okej, okay. to, to skoro powiedzieliśmy o, o serialu dobrym i o serialu bardzo dobrym, no to kolejny dzień to było pod kopułą. Ja, ja nie mam zamiaru tutaj prawie nic mówić I tak już patrzę na licznik i widzę, że wychodzi mi gigantyczny podcast e, Ja nie mam zamiaru tutaj o tym serialu mówić, o podkopu. My z Szymasem nagramy wam jeszcze przynajmniej jeden podcast Ja planuję dwa podcasty nagrać <śmiech> Także bo Mam jeszcze taką wizję na taki pożegnalny podcast kopułowy e, W skrócie, ten serial jest koszmarny ja w wielu miejscach w necie powiedziałem, że ogląda mi się go lepiej niż e, sezon drugi i wyjaśnię to potem, e, bo pod, pod kilkoma względami on, t, pod kilkoma względami ogląda się go lepiej, ale ten serial jest tak przeokrutnie głupi, ten sezon jest tak kretyński i tak, t, t, t, t... <households> wystarczy. Na szczęście jest to sezon ostatni. Finałowy odcinek, no gdy wysłyszycie te słowa już za nami, bo ten podcast poleci najprawdopodobniej 14 września, czyli już będziemy po finałowym odcinku. No i krzyż na drogę, no Jezus Maria, nikt nie będzie tęsknił, tyle w temacie. I na mojej wakacyjnej liście mam jeszcze dwa seriale i oba, oba mi się bardzo podobają. To są seriale, które leciały dzień później, oba w jednym dniu, oba w bloku w tej samej stacji. Ja o tym mówiłem ostatnio w Wiadomościach z martwej Strefy w Radiu Stephen King, o tym, że stacja Sci-Fi zmienia trochę swój profil, wraca do korzeni, zaczyna produkować takie normalne science fiction, między innymi też dlatego, myślę, że dlatego wypada Haven z ramówki i kończymy w tym roku ten serial, bo stacja po prostu zaczyna Robić to, co kiedyś robiła bardzo dobrze. No i ostatnie dwa seriale wakacyjne, które oglądałem, to było Dark Matter i Kill Joys. Oba oceniam bardzo dobrze. Większość opinii w internecie mówi, że Dark Matter jest serialem lepszym. On najprawdopodobniej jest serialem lepszym. Ma, ma lepszą fabułę, ma lepszą tajemnicę, jest lepiej zrealizowany ma pewnie lepszych bohaterów i tak dalej. Przy czym y, mnie się Killjoys dużo lepiej oglądało, ale do Killjoys za chwilę. Najpierw o Dark Matter. Dark Matter to jest y, serial oparty na komiksie, wydawanym bodajże przez Dark Horse. Ja tego komiksu nie czytałem i, i, i nie zamierzam tak szczerze. Serial opowiada o sześciu ludziach, którzy budzą się na statku kosmicznym i nie pamiętają kim są. No i dają sobie imiona w kolejności takie, jak się obudzili. Jedynka, dwójka, trójka i tak dalej. I z czasem odkrywamy, kim oni są, co mają na sumieniu, czym się zajmują i tak dalej. Oni natomiast no, tworzą swoje życie jakby od nowa. Nie pamiętając tego, kim byli, no to zaczynają powoli tworzyć grupę, zespajać się i wykonywać różne tam zadania. Ten serial już wiadomo, że będzie miał drugi sezon. Ja... Ja będę oglądał drugi sezon mnie się to bardzo dobrze oglądało przy czym nie miałem jakiegoś parcia na ten serial, robiły mi się ze trzy tygodnie zaległości no i nadrabiałem, robiły mi się kolejne cztery, nadrabiałem i tak dalej dopiero, nie, nawet finału nie obejrzałem na bieżąco, bo finał leciał wcześniej, oryginalnie ale finał pierwszy raz obejrzałem wczoraj w telewizji normalnie w telewizorze, tak jak kiedyś się oglądało seriale, że się siadało o danej godzinie i, i oglądało bajeczka, śmieszna rzecz z reklamami i tak dalej. Dawno nie oglądają w taki sposób telewizji, bo według mnie telewizja funkcjonująca w taki sposób to już w ogóle e, dziwna rzecz. E, w skrócie, bardzo fajna rozrywka science fiction. Natomiast Killjoys opowiada nam o, o grupie, o trójce. Tutaj mamy trójkę głównych bohaterów, którzy są Killjoyami. Killjoye to są tacy ludzie, Którzy zrzekają się wszelkiej y, narodowości, wszel, y, jakiegokolwiek obywatelstwa i zostają takimi obywatelami, po polsku to było tłumaczone trójkąta, którzy są wynajmowani do, właśnie do różnych zadań, do złapania kogoś, do zabicia, do, do, do, do, do, głównie do, do, do, do wyłapywania różnych y, przestępców i działają tak jakby no nie tyle ponad prawem, co po prostu... Y, mają masę przywilejów, no. są wpuszczani tam, gdzie inni nie są wpuszczani i tak dalej. Kurde, to brzmi tak sobie, jak to opowiadam, ale to jest naprawdę fajny serial. Oprócz tego mamy, każdy z tych bohaterów, prawie każdy, ma jakąś tam swoją tajemnicę. Jeden stracił pamięć na wojnie, druga kobieta jest... Jest jakąś taką przeszkoloną, mega wy, wypasioną ninją, która rozwala wszystkich i, i ma jakąś tam swoją przeszłość, której nie chce ujawnić i my to odkrywamy kawałek po kawałku. Oprócz tego śledzimy sytuację, jak rozgrywa się na, na tych kilku planetach, które poznajemy. Ten cały świat jest bardzo fajnie zarysowany. Konflikty między danymi planetami, frakcjami są ciekawe i to wszystko jakoś tam się rozgrywa, przeplata i, i idzie w konkretnym kierunku. To wszystko jest dość proste, ale jest to fajna rozrywka. Ja ten serial obejrzałem tak dziwnie, bo ja go miałem zaznaczonego w swojej ramówce, ale ciągle do niego nie siadałem i tak naprawdę on się zdążył skończyć, zanim ja go zacząłem oglądać. I zwykle w takim przypadku ja już sobie wykreślam serial z listy. Skoro do, do, doszedł do końca, a ja nawet jeszcze pierwszego odcinka nie obejrzałem, no to to bez sensu. Ale wyjechałem na wczasy i wracając na telefonie miałem tylko to. No i obejrzałem pierwszy odcinek, obejrzałem drugi i naprawdę tak się wciągnąłem, że w dwa dni te 10 odcinków pyknąłem od razu. Myślę, że jak będzie leciał drugi sezon, bo już wiemy, że będzie leciał drugi sezon, to obejrzę go na bieżąco. Raczej będę oglądał odcinek po odcinku, bo, bo naprawdę bardzo, bardzo mi się ten serial spodobał. Przy czym jest to kręcone zupełnie inaczej niż Dark Matter. Dark, Dark Matter to jest taki klimat trochę, trochę w stylu... Mm, żeby teraz porównaniami nie przesadzić, no ale mamy statek taki bardziej mroczny, taki trochę w stylu Stargate Universe, czy, czy trochę, nie wiem, Battlestar, nie, no, Battlestar Galactica to, to, to już jest przesada, ale mamy wiecie, ogromny statek, tam bardzo dużo akcji dzieje się tylko na statku, gdzieś tam odkrywamy nowe pokłady, chodzimy wentylacją i tak dalej, i tylko w niektórych odcinkach bohaterowie wychodzą na zewnątrz i to, to są zazwyczaj jakieś stacje kosmiczne a nie planety natomiast Killjoys jest szybki głośny, kolorowy to jest po prostu szybka fajna rozrywka tam mamy, mamy, mamy dużo akcji dużo dźwięku, dużo koloru dużo walki i, i, i, i to wszystko po prostu się ogląda przyjemnie okej okay i to by było chyba wszystko to by chyba nam zamknęło całą moją letnią ramówkę mam jeszcze na celowniku Narcos, który jest bardzo, bardzo wysoko oceniany, ale nie wiem kiedy go obejrzę, nie, nie, nie mam jakiegoś parcia, to jest serial od Netflixa który został wypuszczony pod koniec sierpnia w całości, także też jest wakacyjnym serialem ale ja myślę, że ja nie zdziwię się jak usiądę do niego dopiero gdzieś tam w grudniu grudzień, styczeń jak będzie przerwa między teraz tym sezonem, który nadejdzie a, no i jeszcze jeden serial obejrzałem znaczy obejrzałem, no on się zaczął w wakacje, czyli można go policzyć jako wakacyjny, mianowicie Fear the Walking Dead na razie widziałem dwa odcinki bo na razie poleciały tylko dwa odcinki jestem zadowolony ja ogólnie lubię The Walking Dead, chociaż mam trochę przesyt już powoli tym. Komiksy na przykład przestałem czytać jakieś, jakieś 3 lata temu i, i coś nie mogę do nich wrócić. Z książkami zresztą też mam podobnie. Natomiast serial cały czas oglądam, i serial cały czas lubię. I Fear The Walking Dead również mi się podobało. To nie jest nic, co urywa dupę. To nie jest. Yy, I też dla mnie to nie są jakieś to nie jest jakaś kolosalna różnica, bo w recenzjach naprawdę bardzo wychwalane jest Fear the Walking Dead, a, a samo oryginalne The Walking Dead no to już leci trochę lat i, i tak z każdym sezonem jest coraz bardziej jednak krytykowane. Według mnie te seriale są na zbliżonym poziomie, przy czym podobnie jak przed chwilą dwa omawiane science fiction, no... Yy, mają troszeczkę, to, troszeczkę, no zupełnie inny klimat, no te seriale, ja w ogóle się za zastanawiałem zawsze po cholerę ten serial został podpięty pod The Walking Dead, skoro jest tak naprawdę zupełnie innym serialem rozgrywającym się w, w całkowicie innym miejscu z innymi bohaterami i tak dalej, no wiadomo po co został podpięty, po to żeby była marka i też dlatego pierwszy odcinek pobił tam wszelkie rekordy oglądalności, gdyby to był po prostu jakiś tam losowy serial o żywych trupach, to pewnie by tak nie było, a tak tak naprawdę to jest losowy serial o żywych trupach, który po prostu robi Kirkman i podpiął pod The Walking Dead, ale jest to klimatycznie zupełnie co innego. No. Przy czym tak jak powiedziałem, ja lubię oba. The Walking Dead pokazuje nam świat ileś tam po zagładzie, a Fear The Walking Dead pokazuje nam moment zagłady i na razie przez te dwa odcinki to jest naprawdę fajnie rozpisane. To... Wiecie, no, żywe trupy to jest temat, o którym wiele się nie da powiedzieć, co nie zostało już powiedziane, bo to nie jest jakiś temat nośny, który można by nie wiadomo jak rozwijać na różnych mediach. To można tylko powtarzać i wałkować cały czas te same schematy tak naprawdę. Także no, rozpoczęcie zombie apokalipsy widzieliśmy już pewnie ze sto razy. Ale tutaj jest to, jest to fajnie rozpisane. Przez te dwa odcinki naprawdę czuje się ten klimat. I mam wrażenie, że jest to zrobione tak, jak jeszcze tego jednak nie widzieliśmy. No i ja polecam. To jest tylko sześć odcinków. Można to łyknąć na raz. I teraz to by było już wszystko. O nadchodzącym sezonie serialowym może powiem w jakimś osobnym podcaście o moich oczekiwaniach. A potem pewnie dopiero zimą po pierwszych kilku miesiącach, przy pierwszej długiej przerwie jakieś pierwsze podsumowanie tego, co do tej pory obejrzymy. Już widzę, że wychodzą przeokrutnie długie podcasty. Mam nadzieję, że da się tego słuchać. Jeżeli o mnie chodzi, to najbardziej z, tej, z tego zestawu, który tutaj omówiłem polecam Mister Robot. Bardzo podobał mi się Scream. Ogólnie uważam, że całkiem niezłe zestawienie wakacyjne w tym roku miałem, bo no, pod kopułą no to ciągniemy już od kilku sezonów, to już wiedzieliśmy, że to będzie kupa, a Falling Skies no to podobna sytuacja też od kilku sezonów, czyli tutaj nawet nie ma co mówić o jakimś zaskoczeniu. To, to jest stały element od iluś tam lat, a nowymi serialami, które obejrzałem był Krzyk, Mr. Robot, Killjoys i Dark Matter i wszystkie te cztery seriale bardzo mi się podobały. I wszystkie te cztery seriale bardzo polecam. I to by było na dzisiaj wszystko. Do usłyszenia. Cześć. Can you take me home?